Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na drugą część, drugą część filmiku wakacyjnego. Wielu osobom podobała się pierwsza część, mam nadzieję, że spodoba się wam również i druga część, druga część naszych przygód. Przypomnę wam, że byliśmy na Śląsku, czyli na południu Polski. Najpierw byliśmy w Szczawnie Zdrój, to jest miejscowość niedaleko Wałbrzycha, który leży niedaleko Wrocławia. A później przejechaliśmy do Kotliny Kłodzkiej, to jest bardzo blisko z tamtego miejsca i mieszkaliśmy w Dusznikach Zdrój. I właśnie zapraszam Was teraz do Dusznik. Zobaczcie jak tam wyglądało. Ale zanim jeszcze obejrzymy filmik, mam do Was jedną prośbę. Przysyłajcie do mnie swoje nagrania. Jeśli będziecie gdzieś na wakacjach, proszę nagrajcie chociaż krótki filmik. I pokażcie nam wszystkim, jak tam wygląda. Powiedzcie, gdzie jesteście, co widać w okolicy. To wszystko jest bardzo ciekawe, okej? Okay? Mam nadzieję, że mogę na was liczyć i że będziecie przysyłać nagrania, linki na Facebook albo do mnie i ja będę pokazywał wszystkim, tak żebyśmy wszyscy widzieli, gdzie jesteście i co robicie, ok? Dzięki, super, bardzo się cieszę, że się zgadzacie. I nie pozostaje nam nic innego, jak zacząć oglądać drugą część filmiku. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Oglądamy. Jesteśmy już w dusznikach, to jest widok z naszego domu. Piękne góry, zielono, wspaniale. Okolica bardzo przyjemna. A to jest samochód taki sam, jaki miał mój tata. Dziś jesteśmy już w Dusznikach. Zobaczymy jaka dzisiaj spotka nas przygoda. Zapraszam was razem na wyprawę z nami. Czasami musieliśmy szukać drogi na mapie, nie było tak łatwo. Duszniki to miasto sportowe. Jest tutaj obiekt Duszniki Arena. To stadion biatlonowy. Są również ścieżki zdrowia dla normalnych ludzi i takie siłownie na otwartym powietrzu. Każdy może przyjść i poćwiczyć sobie. Wszędzie jest bardzo zielono, bardzo przyjemnie. Jest dużo wody przez duszniki. Przepływa rzeka, która nazywa się Bystrzyca. To jest właśnie Bystrzyca. I to jest park w Dusznikach Zdroju. Park zdrojowy, są fontanny. Przy tej fontannie można posłychać nawet muzyki Chopina. A to jest ujęcie wody. W Dusznikach Zdroju jest bardzo dużo ujęć wody. Wody zdrojowej. Ujęcia wody zdrojowej. Agata. Smakuje trochę metalem. Aaaa! Mocna! O nie, nie! Jezu, będzie święta! Nie, ale wypszą! Dziwne to jest! Bardzo zasmogowa. Są tutaj specjalne pijalnie, czyli miejsca, gdzie można napić się wody. A to ujęcie wody pieniawa Chopina. Tak nazywa się to źródło. Chopin leczył się w dusznikach i to jest dom, w którym mieszkał. Teraz jest tutaj małe muzeum i pomnik Chopina. Tak wygląda dworek imienia Fryderyka Chopina. Tak nazywa się to muzeum i często są tam organizowane różne koncerty. Ten dworek jest w samym środku parku zdrojowego, a tak wyglądają budynki w Dusznikach Zdroju. Park Zdrojowy jest trochę oddalony od centrum miasta, tak jakby centrum, w którym mieszkają ludzie jest oddzielone od miejsca, gdzie przebywają kuracjusze. Tak wygląda park zdrojowy, wokół są góry i stare budynki hotelowe. I oczywiście rzeka Bystrzyca, tak wygląda w parku zdrojowym, jest bardzo bardzo dużo miejsca, dużo przestrzeni, na pewno nie jest ciasno, jest cicho dlatego, że jest w oddaleniu od miasteczka. A teraz idziemy do miasteczka, do miejsca gdzie mieszka większość ludzi w dusznikach zdroju, zaraz dojdziemy do samego rynku. W zasadzie już na nim jesteśmy. O, tak wygląda rynek w dusznikach zdroju. To nie jest część zdrojowa, tu ludzie po prostu mieszkają. Bardzo ładnie, prawda? Kolorowe kamieniczki, wszystko wygląda bardzo, bardzo przyjemnie. Na samym środku rynku stoi pręgierz, to miejsce, gdzie dawniej wyznaczano kary, jeśli ktoś zrobił coś złego to był tutaj chłostany a to jest pomnik, który stoi tutaj w ramach podziękowania Matce Boskiej za uratowanie miasta przed zarazą a to wspaniała kawiarenka do której wstąpiliśmy, żeby napić się kawy żeby trochę odpocząć bardzo fajne miejsce Zachęcam was. Przy samym rynku jest taka mała kawiarenka, która nazywa się Dzień Dobry. Bardzo dobrą kawę piliśmy tutaj. Było bardzo, bardzo przyjemnie. Można odpocząć, poczytać książki, posiedzieć. Spokojnie, z dala od zgiełku. Dzisiejszą wycieczkę kończymy w kawiarence. Bardzo to miło. Trzymajcie się do jutra. Cześć. papa. Pa. A tak wyglądał nasz pokój. Po wycieczkach musieliśmy trochę odpoczywać, bo bolały nas nogi. Jobi też chętnie spała. Dzisiaj jedziemy zwiedzić kilka ciekawych zameczków, które są w okolicy pałacy. I to pierwszy pałac, do którego dojechaliśmy. Największy pałac w Gorzanowie. Niestety był w bardzo złym stanie. Ale teraz jest odbudowywany. Tu był park, ale ludzie skosili drzewa i zrobili tam boisko. Niesamowita dewastacja. Ale zobaczcie, tak wygląda i będzie odnowiony, będzie odrestaurowany, będzie można go zwiedzać. Nam też udało się wejść do środka. Na razie trwają jeszcze prace. Jest specjalna fundacja, która się tym zajmuje. Zobaczcie, tak wygląda na dziedzińcu tego pałacu. I spotkaliśmy panią przewodnik, która oprowadziła nas po wnętrzach. Stara fontanna jeszcze nie działa, ale zegar na wieży zegarowej już pokazuje dobrą godzinę. Ogromny zamek, naprawdę robi wrażenie. A to jest właśnie pani przewodnik, która oprowadzała nas po wnętrzach tego wspaniałego pałacu. Zobaczcie, jeszcze wszystko jest zniszczone, ale pod tynkami naukowcy odkryli stare malowidła. Przed drugą wojną te tereny należały do Niemiec i ten zamek należał do hrabiego Herbersteina. Po II wojnie światowej Śląsk znalazł się w granicach Polski i niestety zamek podupadł, nikt tutaj nie odnawiał nic. Wszystko zostało rozkradzione. Ale teraz zobaczcie, wszystkie stiuki będą odnowione i wszystko będzie wyglądało tak jak dawniej. Wymaga to bardzo, bardzo dużo pracy, dużo czasu, ale myślę, że za kilka lat będzie można tu przyjechać i podziwiać ten piękny zamek. Na razie, tak jak widzicie. Wszystko jest w czasie prac. O, to jest właśnie jeden z artystów, który odnawia sufit. Naprawdę niesamowita praca. Mieliśmy przyjemność być oprowadzani przez panią przewodnik. Nie było nikogo oprócz nas, tylko my sami w całym tym zamku. Tak wygląda z zewnątrz od strony pałacu w żelaznie. I kolejny pałac, do którego pojechaliśmy to pałac w żelaznie. Tak wygląda. Jest tutaj w tej chwili hotel, również wynajmowany jest ten pałac przy organizowaniu. Wesel. Nie wszystko jest odnowione z tyłu, jak widzicie, jeszcze stajnie nieodnowione. Ale od przodu wszystko wygląda pięknie. Tak wygląda wnętrze. Recepcja hotelu. Jest tam również restauracja, ale nie byliśmy głodni. Było jeszcze wcześniej rano, więc nie jedliśmy. Pięknie w wygląda jest teraz z zewnątrz. Hotel. Nie ma żadnego muzeum. Nie można nic zwiedzać. Posiedzieliśmy tam jeszcze trochę i wsiedliśmy do samochodu, żeby pojechać w kolejne miejsce. Tym razem naszym celem był pałac w Kamieńcu. Po drodze zobaczyliśmy wspaniałe widoki, niesamowita pogoda i cudowne widoki. Naprawdę pięknie, jak z pocztówki. Zobaczcie zresztą sami. Wąską drogą dojeżdżało się do Kamieńca i to już jest pałac w Kamieńcu. Również odnowiony, odrestaurowany. Nie byliśmy w środku, jest tam hotel, ale na zewnątrz ogrody bardzo, bardzo piękne i wspaniałe widoki na okolice, na wzgórza. Byliśmy zafascynowani tymi widokami. Posiedzieliśmy przez jakąś godzinkę, porobiliśmy zdjęcia i było bardzo, bardzo przyjemnie. Zobaczcie sami, jaki to wspaniały pałac. No, Naszą wyprawę skończyliśmy w restauracji oczywiście Jakże mogło być inaczej w poladicy z drugi Na koniec Wybraliśmy się na spacer do Polanicy Zdroju. To jedna z większych miejscowości w tej okolicy. Również miejscowość zdrojowa to największy dom zdrojowy, pijalnia i park zdrojowy. Wielki, wielki park zdrojowy, w którym każdy znajdzie swoje zaciszne miejsce. Przepiękne. Rododendrony właśnie kwitły Naprawdę wspaniale Pachniało Było niezwykle, niezwykle przyjemnie Nie było jeszcze Wiele ludzi Więc można było naprawdę Cieszyć się Całą tą okolicą W parku było bardzo miło To jest Fontanna W parku w Polanicy Zdroju Zobaczcie Jak tam przyjemnie po drodze mijaliśmy jeszcze kościół w Polanicy Zdroju i wsiedliśmy do samochodu, żeby wrócić do domu odpocząć na następną wycieczkę Dziś jesteśmy w Parku Narodowym Gór Stołowych i idziemy na tak zwane Błędne Skałki, a potem na Szczeliniec, jedną z największych gór tutaj. Kolejny dzień był bardziej męczący dla Jobi. Musiała dużo chodzić po kamieniach, po górach. Nie było tak łatwo, ale dawała radę. Zobaczcie, jaka trudna droga w górach, ale to zupełnie coś innego niż zwiedzanie pałacy. Tym Chodź. razem kontakt z naturą. Czasami bała się wchodzić, nie chciało jej się. Było ślisko, było trudno, trzeba było jej pomagać. Ale dawała sobie Chodź. bardzo dzielnie radę. Było ciepło, musieliśmy często odpoczywać. Jobi musiała pić wodę, a my sprawdzaliśmy trasę, żeby dojść jak najkrótszą drogą i już jesteśmy przy Błędnych Skałach. Jesteśmy na szczycie Błędnych Skałek i widok jest całkiem przyjemny. Błędne Skały to prawdziwy labirynt między kamieniami, coś podobnego jak w Adršpach w Czechach, ale na mniejszą skalę. Przejścia są węższe, ale skały nie są aż tak wysokie, jak w skalnym mieście. Bardziej przypomina to labirynt skalny, ale jest bardzo przyjemnie. Można by się zgubić, gdyby nie namalowany wow. szlak. Zobaczcie, czasami przejścia są naprawdę, naprawdę wąskie. Czasami musiałem zdejmować plecak, bo nie mogłem zmieścić się w szczelinie. Musiałem przełożyć plecak, żeby pójść dalej. Naprawdę robi duże wrażenie to miejsce ponieważ jest zupełnie Jakiego? inne niż Wchodzi to do pieczary Znamy na co dzień Glina Leżą kości jakieś Jak wam się podoba w skalnym labiryncie? Można się zgubić, co? Jak wam się podobało w labiryncie? Mi bardzo. I za moment wychodzimy już z labiryntu, żeby kontynuować wycieczkę. Teraz będziemy wchodzić wysoko, wysoko w górę na Szczeliniec Wielki. To taka najwyższa góra, która jest tutaj i ma prawie 1000 metrów nad poziom morza. Zapraszam was bardzo serdecznie. Idziemy w górę. Nie filmowałem nic po drodze, ponieważ sama droga nie była zbyt ciekawa, ale zobaczcie, na górze okazało się wspaniale. Widok niesamowity, z góry szczeliniec robi wspaniałe wrażenie. Wszystko było doskonale widać, była świetna pogoda i była bardzo dobra widoczność. Widzieliśmy całą okolicę z góry. Widoki na górze były super, ale musimy wracać na dół. Czeka nas wiele schodków. A to już zejście na dół nie było tak łatwo. Moim zdaniem o wiele łatwiej jest wchodzić niż schodzić, wtedy mniej bolą nogi. Tak mi się przydaje, mniej wydaje. Cała wycieczka była bardzo udana. Kontakt z naturą, ze świeżym powietrzem. Nawet. Bardzo, bardzo przyjemnie. Mi się bardzo podobało i bardzo miło mi się teraz ogląda ten filmik i miło mi z wami wspominać ten wakacyjny czas. Nie jest łatwo schodzić ze szczelinca, bo wszędzie jest bardzo dużo skał. Zobaczcie, wszędzie są skały i naprawdę trzeba uważać. Żeby nie spaść Uwaga! Apla. Po długiej, całodniowej wycieczce byliśmy naprawdę głodni I w Dusznikach znaleźliśmy wspaniałą restaurację Poszliśmy najeść się, bo naprawdę Byliśmy bardzo, bardzo zmęczeni I bardzo, bardzo głodni Wycieczka trwała kilka godzin i słońce, wiatr, wszystko to bardzo nas zmęczyło, ale na szczęście najedliśmy się i nabraliśmy nowych sił. Jobi również zjadła swoje ulubione świńskie suszone ucho. A kolejnego dnia poszliśmy zbierać grzyby. Witajcie moi drodzy. Dziś idziemy do skalnych grzybów. To są takie skały, które u dołu są wąskie, a na górze mają jakby kapelusz, tak jak grzyby. Droga do skalnych grzybów prowadziła oczywiście przez las i był tam bardzo ciekawy strumyk, zobaczcie, brązowy. Nie, nie, woda nie była brązowa. Brązowy był piach, który był w tym strumyku. Strumyk to taka mała rzeczka. Zobaczcie, a to jest leśny strumyk. Na pewno znacie słowo rzeka. Rzeka to coś dużego. Może być mała rzeczka. Albo Strumyk. Strumyk to właśnie bardzo, bardzo mała rzeka. Było bardzo spokojnie, bardzo cicho. Nie było w ogóle turystów. Było naprawdę przyjemnie. Cichutko. Tylko my, ptaki i drzewa. Powoli zaczynaliśmy zbliżać się do skalnych grzybów. Do skał, które były właśnie ukryte między drzewami. To miejsce trochę przypomina błędne skałki, czyli ten labirynt między głazami, między skałami, ale nie są te skały aż tak gęste. A niektóre, jak niedługo zobaczycie, przypominają skalne grzyby. Ale i tu czasami przejścia były bardzo, bardzo wąskie. Drzewa wrastają między skały. To niesamowity widok. Jest tu mnóstwo jakby porozrzucanych kamieni. Takich skał, na które można wchodzić i wszystko wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Korzenie między skałami. Wszystko poplątane, powyginane. Naprawdę niesamowite. Coś zupełnie innego niż tu w Warszawie, w mieście. Bardzo lubię przyrodę, bardzo lubię naturę. Różni się to zupełnie od tego, co otacza mnie na co dzień. Miasto jest zupełnie inne. A tu jest spokój, jest cisza, są ptaki, są drzewa, jest słońce. Jest naprawdę wspaniale. Podoba wam się? Mam nadzieję, że tak I znaleźliśmy wspaniałe miejsce, gdzie mogliśmy posiedzieć, odpocząć, zjeść coś Jobi też również chętnie odpoczywała, posiedziała sobie i odpoczęła Było naprawdę tam cicho, nikogo nie było wokół Nikt nam nie przeszkadzał I w końcu czas było iść dalej na końcu naszej wycieczki spotkaliśmy jeszcze mały rezerwat. To były torfowiska. Chodziło się po takiej specjalnej drodze, która zrobiona była z desek. Tak wyglądało to torfowisko, ten rezerwat. I na koniec oczywiście musieliśmy iść coś zjeść. Znowu byliśmy wykończeni długą wycieczką tak, i no, no tak długim wie, chodzeniem po być, lesie. Ale humory nam dopisywały. Jedzenie było bardzo smaczne i byliśmy bardzo, Będziemy bardzo szczęśliwi. Spody Kolejnego dnia wybierzemy się do nachodu, do miejscowości w Czechach, która leży bardzo, bardzo po blisko polskiej granicy. Cześć, witajcie, jak się macie Co was słychać? Dziś ostatni dzień naszej wyprawy, naszych wakacji. Przyjechaliśmy do miasteczka Nachod. To jest w Czechach i jesteśmy na samym rynku. Zobaczcie jak tu wygląda. Zapraszam was na krótką wycieczkę po mieście Nachod. Tam na górze widzicie zamek w nachodzie. Jesteśmy na dole, na rynku, który jest bardzo przyjemny. Wygląda jak miasteczko sprzed 200 lat. Na samym środku jest duży kościół. Są różne figury dookoła. I nad miasteczkiem góruje zamek. Wielkie, wielkie zamczysko. Postanowiliśmy wejść tam i zobaczyć, jak wygląda. O, już jesteśmy przy samym zamku. Wchodzimy na dziedziniec zamkowy. Właśnie odbywało się wesele. Goście weselni, para młodych, a to fontanna na dziedzińcu zamkowym. Nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć, ale tam w dole są dwa niedźwiedzie. O, zobaczcie, dwa niedźwiedzie na zamku w nachodzie. Bardzo duży zamek, bardzo wielki, można było go zwiedzać wewnątrz, ale oczywiście bez psa. My nie mogliśmy zostawić Jobi samej, dlatego nie weszliśmy do środka. Ale zwiedziliśmy okolice, mury obronne i ogród, który jest przy samym zamku. W Nachodzie jest piękny zamek, bardzo duży. Niestety nie możemy z jobi wejść do środka, ale pokażemy Wam przynajmniej jak wyglądają ogrody zamkowe. To jest właśnie ogród, również są tutaj rododendrony, ale nie aż tak dużo jak w Polanicy. Bardzo przyjemny ogród. Można było schować się przed słońcem w takiej bardzo malowniczej altance pod drzewami na ławeczce. O, właśnie tutaj. Bardzo, bardzo przyjemne, chłodne miejsce. Myślę, że Panie dworu przesiadywały tu bardzo chętnie, 200 lat temu. Zamek jest naprawdę duży i okolica jest bardzo ciekawa. Jest mur obronny, jest dziedziniec. Brama bardzo pięknie zdobiona. Zobaczcie jak wyglądał herb kogoś kto tu mieszkał. Nie wiem dokładnie kto to był. Tam z tyłu za mną widzicie zamek w Nachodzie. Obejrzeliśmy zamek i zeszliśmy z powrotem na dół na rynek. Oczywiście, żeby spróbować lokalnego piwa z browaru Nachod. Bo właśnie w Nachodzie jest bardzo, bardzo stary browar. Napiliśmy się piwa, zjedliśmy knedliki i na koniec napiliśmy się kawy. Tak wyglądała nasza wycieczka po nachodzie. Wieczorem wstąpiliśmy jeszcze do Dusznik, do bardzo ciekawego kościoła. To bardzo stary kościół, ma chyba około 600 lat i jest w nim bardzo ciekawa ambona. Właśnie ją widzicie. Ambona to miejsce, z którego przemawia ksiądz i ta ambona jest w kształcie Wieloryba, bardzo ciekawe, kościół nie leży nad morzem, ale ambona jest w kształcie wieloryba. Zobaczcie jak wyglądają freski na suficie, bardzo piękne organy, naprawdę wspaniały kościół, bardzo stary. Myślę, że wszystkie dekoracje zrobione są z drewna i później pomalowane również złotą farbą. Bardzo ładnie wszystko wygląda, a to jeszcze raz ta ambona. Widzicie zęby wieloryba? Teraz bardzo dobrze go widać. I to był już prawie koniec naszych wakacji. Na koniec wieczorem poszliśmy jeszcze na deser, napić się kawy i zjeść coś słodkiego, coś pysznego. Były to lody z browni, tak wyglądało brownie w środku, nie wylewało się całkiem, ale było bardzo smaczne. I jeszcze bezy, to był naprawdę przysmak, wspaniałe bezy, tak wyglądają, to jest ciastko zrobione z białka od jajka. I cóż, to był już ostatni wieczór. Żal było opuszczać duszniki zdrój, ale trzeba było wracać do domu. I musimy wracać. Nasza droga do domu. Po drodze wiatraki, które robią prąd, autostrada i niedługo będziemy w domu. Nie tak niedługo, bo podróż zajęła nam Wiele godzin. Dziobi ma zmęczone nogi. Nareszcie miała czas, żeby odpocząć. Moi kochani, tak wyglądały moje wakacje. Wasze wakacje myślę, że dopiero się zaczynają. Na szczęście to jeszcze nie wszystko, co czeka mnie w tym roku. Mam zamiar jeszcze pojechać w tym roku do Barcelony we wrześniu. Myślę, że to będzie również wspaniała przygoda i będę wam mógł pokazać filmik, opowiedzieć trochę o tym wspaniałym mieście. Moi kochani, to tyle na dziś. Oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie do korzystania z moich materiałów. Jeśli macie jakieś pytania, proszę piszcie do mnie. Jestem tutaj żeby Wam pomagać. Oczywiście zachęcam wszystkim do, wszystkich do skorzystania z klubu VIP. Jeśli jesteście na średnim poziomie, to myślę, jeśli rozumiecie podcasty, to myślę, że możecie spokojnie korzystać z klubu VIP. Nie będą to materiały dla Was zbyt trudne. Jeśli jesteście początkujący, to zachęcam Was do wystartowania e, od początku, czyli od programu 100 Daily Polish Stories. Mm, to doskonały program, jeśli chcecie zacząć mówić. Tam są pytania i odpowiedzi. To bardzo, bardzo pomaga. W ten sposób ja uczę się hiszpańskiego. Mam taki kurs od Oscara, który jest założycielem strony Unlimited Spanish i on robi podobne kursy jak ja tylko że po hiszpańsku ok, to tyle na dziś trzymajcie się, zapraszam Was na webinary. zapraszam Was do uczenia się ze mną języka polskiego Cześć, pozdrawiam was bardzo serdecznie, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po no więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.